MOLIUM Wyznania Mola Książkowego Rozdział 14. Witam serdecznie w czternastym rozdziale MOLIUM audycji dedykowanej miłośnikom dobrej lektury, pasjonatom książek, molom książkowym po prostu. Mówi Thomas Lee. Dzisiejszy rozdział hmm, jest... O tyle unikatowy, iż stanowi ciąg dalszy poprzedniego, trzynastego rozdziału Molium, w którym zacząłem opowiadać, czy też inaczej zacząłem dzielić się z Tobą swobodnymi myślami, refleksjami, zainspirowanymi cytatami z książki pod tytułem Walden. Autorstwa Henrygo Toro. Tak więc, jeżeli nie słuchałeś czy nie słuchałaś poprzedniego rozdziału, nie jest to niezbędnie konieczne, żeby to uczynić. Niemniej jednak, dzisiejszy rozdział z poprzednim, dopiero z poprzednim, będzie tak naprawdę stanowił taką pełną formę, taki komplet. A tak prawdę mówiąc, to. Nawet nie wiem, czy to będą tylko dwie części, czy też może rozłożyć się na więcej. Gdyż e, takie rzeczy wychodzą zwykle u mnie w praniu. <grym> Jak to się mówi? Myślę, że w akcji wyjdzie, w trakcie nagrywania, czy właśnie zdążę opowiedzieć o wszystkim, o czym bym chciał w dzisiejszym rozdziale, czy też jednak będą to wręcz trzy części, trilogia waldenowska. Hmm. No ale tak woli krótkiego przypomnienia, czym jest Walden, czy, czy może krótkiego przypomnienia na temat Henry'ego Thoreau. Hmm. Cóż to za książka? Kilka luźnych słów na temat samego dzieła. Walden. Hmm. Przede wszystkim nie jest to powieść, nie jest to letrystyka nie jest to nawet, można by tak rzec, fikcja. Niektórzy określają Walden mianem zbioru esejów filozoficznych. Henry Thoreau był takim myślicielem, filozofem amerykańskim, dosyć, myślę, znanym. Myślę, że również dla części osób kontrowersyjnych. Hmm. Nawet po dziś dzień części jego poglądów może wzbudzać pewne mm, emocje skrajne. Książka zresztą również, dlatego, że ciekawe hmm, są dosyć takie kontrastowe opinie na temat samej książki. Kiedy jeszcze jej nie przeczytałem czy nie wysłuchałem w formie audio, zrobiłem sobie taki mały research takie badanie tu i ówdzie pogooglałem, żeby poszukać, co inni ludzie sądzą o tej książce po jej przeczytaniu. I tak ku mojemu zaskoczeniu natknąłem się na taką dosyć rzadką literackim świadku dla mnie osobiście sytuację. Ja dosyć rzadko stykam się z taką sytuacją, kiedy hmm, recenzje, do których docieram, są skrajnie, skrajnie odmienne. Coś jak w przypadku Williama Whartona, książek, o którym zresztą Williamie również opowiadałem w jednym z poprzednich rozdziałów, Molium. Jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana serdecznie, zapraszam na stronę tej audycji. Tam znajdziesz wszystkie dotychczas wydane rozdziały. Adres strony można zresztą sobie wpisać na Google po prostu słowo Molium przez dwa M jak Mariola, na początku i na końcu po jednym i tam gdzieś na pierwszej stronie wyników już powinna być strona Molium na blogspodzie. Pełny adres tej strony to jest www.moliumpodcast podcast pisany przez literę c moliumpodcast.blogspot.com i na tej stronie masz zakładkę pobierz i w tej zakładce pobierz znajdują się wszystkie dotychczas wydane rozdziały wraz z opisami, notatkami, w których znajdziesz linki towarzyszące, różne mm, treściom poszczególnych rozdziałów. Tam między innymi znajdziesz rozdział o Williamie Whartonie. Ale wracając do Henry'ego Thoreau i Waldena, czy Waldenu. Hmm. Kiedy wyszukałem, wyszperałem sobie jakieś recenzje o Waldenie, to dokładnie tak jak w przypadku Williama Whartona, jedne z nich określały Walden jako pozycję niezmiernie nużącą, wręcz nudną. A inne się nim zachwycały. Chociaż tak przyznaję, że chyba jeżeli chodzi o te zachwycające recenzje, to było do nich dotrzeć znacznie trudniej. Niemniej jednak hmm, dotarłem do takowych. I przed nagrywaniem dzisiejszego rozdziału pomyślałem sobie, że słowem wstępu mogłoby być interesująco oraz słowem takiego utrwalenia pamiętnikarskiego przemyślenia, dlatego że Molium jest dla mnie również audycją pamiętnikarską, w której przede wszystkim chcę utrwalać własne myśli, własne wrażenia i spostrzeżenia z lektur, czy inspiracje, to pomyślałem sobie, że właśnie takim pamiętnikarskim gestem mógłbym powiedzieć słówko na temat tego, jak ja bym odpowiedział na takie pytanie, jaka to książka Walden, czy właśnie taka totalnie nużąca, nudna wręcz, ciężka, trudna, czy może jednak fascynująca, urzekająca, a może coś pomiędzy? Jak, jak ja bym to opisał? Oczywiście nieobiektywnie, dlatego iż uważam, że to jest kwestia indywidualnego gustu, indywidualnej percepcji. Bardzo warto o tym pamiętać. Niby oczywista rzecz, ale nie każdy, nie każdy recenzent pamięta o tym. Stąd um, część, w częściach, części recenzji znajdziesz, czy znaleźć możemy takie różne stwierdzenia prezentujące do prawdy obiektywnej, na przykład, że książka jest interesująca, zamiast, że książka jest interesująca zdaniem recenzenta, czy w jego odczuciu. Jeżeli chodzi o Walden i moje odczucia, moją indywidualną subiektywną percepcję, to dla mnie ta książka była faktycznie gdzieś tak pomiędzy jedną skrajnością, a drugą. Pamiętam, że przez jakiś tam początkowy jej okres czułem się tu i ówdzie dosyć podekscytowany i nabrałem trochę entuzjazmu, nawet więcej niż trochę, poprzez to, że odnalazłem w tej książce pewne myśli, z którymi w sporej mierze się utożsamiałem. I wszystkie te myśli spisałem sobie w formie cytatów, o których właśnie w Molium opowiadam w poprzednim dzisiejszym, być może jeszcze przyszłych. Kiedy natrafiłem na te cytaty, z którymi tak bardzo się utożsamiałem, to mnie faktycznie rozentuzjazmowało. I to sprawiło, że Walden nabrał dla mnie takiej wyrazistej atrakcyjności. Niemniej jednak nie był on w większości wypakowany takimi cytatami, w których mógłbym odnaleźć siebie. Pomiędzy nimi znajdowały się zupełnie inne treści. Takie jak na przykład Drobiazgowe opisy przyrody, czy jakieś inne przemyślenia, refleksje autora hmm. na różne, różne, różne tematy. I część z tych treści dla mnie osobiście była faktycznie nudząca dosyć. Hmm. I potrzebowałem przez to jakoś przebrnąć i zastanawiałem się w trakcie lektury, jak i już po jej zakończeniu, czy ta książka mnie zainteresowała wystarczająco, żebym chętnie chciał sięgnąć po następną pozycję Henry'ego Toro? I doszedłem do wniosku, że hmm, no efektu wow to na mnie jednak nie zrobiło. Aczkolwiek doszedłem również do takiego wniosku, że to nie było hmm, niecelnym sięgnięcie po Walden, dlatego że ilość tych błyskotliwych, świetnych myśli, które tam odnalazłem oraz ich jakość. Jednakowo jest wystarczająca, żeby mi rekompensować archaizm tej książki, jak i wszystko to, co w niej nużące dla mnie było. Waldynowi udało się to zrekompensować. Dlatego nagrywam Molium na temat Waldenu, żeby właśnie przedstawić wszystko to, co mnie w tej książce naprawdę zainteresowało, co mnie poruszyło i zainspirowało. Czyli innymi słowy, żeby utrwalić czy zachować jak w bursztynie wartość Waldenu moją osobistą, czyli taką, którą ja z tej książki sobie wyciągam. I tym samym ta audycja może stanowić dla Ciebie jakiś punkt referencyjny, czy warto dać Waldenowi szansę. Hmm. Spróbować, czy tam może jednak coś dla siebie znajdziemy, czy moglibyśmy coś dla siebie tam znaleźć. Autor, jak wspominałem, może być postrzegany jako postać kontrowersyjna, czy inaczej nawet jego poglądy, konkretnie rzecz biorąc, mogą być postrzegane kontrowersyjnie. Hmm. Między innymi z uwagi na Hmm, taki swoisty radykalizm części z nich. Czasem, kiedy przyjrzeć się tym poglądom zawartym w Waldenie, tak na marginesie Walden, to jest nazwa stabu, tabu, nad którym Henry osiadł. Bo tak znowu dla przypomnienia opowiadałem o tym poprzednio w Molium, iż yy, cała ta książka tak naprawdę stanowi jeden wielki Swoisty reportaż z eksperymentu przeprowadzonego przez autora, który to eksperyment polegał na tym, iż autor w którymś momencie postanowił przeprowadzić się do lasu właśnie nad ten staw Walden w okolicy miasteczka Concord, w którym wówczas mieszkał. Postanowił się tam przeprowadzić, zbudować sobie po prostu domek z pomocą przyjaciół, taki prosty, prostą chatkę, minimalistyczną i wieść sobie tam życie, tam zrobić sobie taką bazę wypadową na łonie natury, samodzielnie uprawiać ziemię, uprawiać sobie żywność i najlepiej jak najwięcej robić własnymi rękami, jak najmniej pozyskiwać gotowych rzeczy z zewnątrz. To trwało chyba dwa lata, ten cały eksperyment około i jakby to, co wypłynęło z tego eksperymentu dla autora różnego rodzaju spostrzeżenia, obserwacje, refleksje, to on to zawarł w tej książce. Co ciekawe, ta książka też nie była jakby pisana tak na bieżąco, w całości przynajmniej, nie była pisana na bieżąco tam, na miejscu, Prawdę mówiąc, nawet nie jestem pewien, czy jakikolwiek jej fragment był pisany na miejscu tam w, w Waldenie, nad Waldenem, w tamtej hartce. Ta książka ku mojemu zaskoczeniu powstawała ratami. Ona nawet powstawała hmm, już lata po całym tym eksperymencie, gdzie nawet tu i ówdzie tłumacz zwraca uwagę w przypisach, że Autor mógł się nawet gdzieniegdzie pomylić w faktach jakichś drobnych poprzez samą tą odległość czasową już od tamtego eksperymentu. Hmm. Więc to takie trochę na swój sposób specyficzne, że książka powstała później, nawet dużo później, niż, niż sama rzecz, o której traktuje. Wracając do tych kontrowersyjnych poglądów, one są takie dosyć, czy wydają się dosyć restrykcyjne, takie czasem wręcz mm, ascetyczne, ale nie ascetyczne z motywacją umartwiania się w imię Boga, czy, czy w imię marności istoty ludzkiej, tylko ascetyczne w imię minimalizmu i w imię takiego obcowania z czystą naturą bardziej i, i esencją rzeczy. Co jest esencją rzeczy? Takie rozróżnienie. Częstokroć miałem takie odczucie, iż autor, autorowi zależy na rozróżnieniu, hmm, takim semantycznym, rzekłbym rozróżnieniu, co jest naprawdę potrzebne, a co jest fikcją, co jest um, spełnieniem tak naprawdę fikcyjnej potrzeby, zachcianką, kaprysem, um, co nas gdzieś tam zwodzi na manowce cywilizacyjnie, czy co mogłoby nas na manowce zwieść. On o tym dużo pisze w Waldenie, przez co Walden dotyka, jest książką, która bardzo dotyka takiej istoty rzeczy. Nie trzeba się zgadzać lub nie trzeba się zgadzać w pełni z punktem widzenia autora. Istotnym jest to, że konfrontacja w tej książce z tak bardzo restrykcyjnym punktem widzenia może dawać do myślenia. Może inspirować. Ja osobiście na przykład nie podzielam perspektywy Henry'ego w pełni. Podzielam ją po części. Ale nie aż tak. Żeby, żeby mówić o pełnym współdzieleniu, gdzie to jest już takie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo żagłbym właśnie restrykcyjne i ascetyczne. Do takiego stopnia, w którym przykładowo um, autor przedstawia takie spoglądanie na temat domów, budynków, według jakich koncepcji są one tworzone, budowane, w którym to spojrzeniu dom, to co rozumiemy jako dom budynkowo, że tak powiem, materialnie, to co rozumiemy jako dom jest tak naprawdę swoistym wynaturzeniem pierwotnej idei, którą kiedyś tam było kopanie dziury w ziemi i ta dziura, czy tak naprawdę obszerny dół, doły, to było takie czyste i to się sprawdzało, to było inteligentne. Ja odnosiłem takie wrażenie, że autor chce mi to przekazać, że, że to było błyskotliwe, inteligentne i takie czyste, naturalnie. I, I że było coś przewrotnego później w następstwie to co inni by określili mianem postępu cywilizacyjnego dla autora stanowiło swoistą przewrotność, ja to tak interpretowałem w trakcie lektury, że z dziury w ziemi wy, wy, wyewoluowały budynki, bo początkowo tych budynków nie było, tylko były te dziury poprzykrywane jakimiś dyskami czy czymś tam innym. Dlatego, że nie było generalnie środków do tego, żeby wznosić jakieś bardziej zaawansowane konstrukcje. Natomiast oczywiście mowa tutaj o tych jakichś tam ludziach, yy, którzy dawniej zamieszkiwali jakieś tam tereny czy kolonizowali w Ameryce. I później oni zaczęli sobie budować konstrukcje nad tymi dziurami, w efekcie czego przewrotnie z bazowego konceptu domu, którym była ta dziura w ziemi, stworzyła się nisza w formie piwnicy, a dom został zupełnie przedefiniowany jako ta konstrukcja nad ziemią, dosyć wyrosła, wybujała, która zdążyła daleko, daleko odejść ponad, ponad spełnienie tylko tej esencjonalnej roli, czyli zabezpieczenie przed. Przed zimnem, powiedzmy, dach nad głową, po prostu, czy innymi słowy, prościej, po prostu taki azyl bezpieczeństwa, to szybko to wyrosło bardziej, wybujało, że tak powiem, do takiej konstrukcji, która niepokojąco dla autora wyszła bardzo daleko poza, poza spełnianie esencjonalnej, prawdziwej potrzeby. Hmm. Znając się spełniać szereg jakichś innych potrzeb na boku. Potrzeb być może opartych na ego. Egotyczne potrzeby. Właśnie te zachcianki, kaprysy, cokolwiek, jak to rzec. Hmm. Dosyć, dosyć kontrowersyjnie to brzmi. Kiedyś spotkałem się ze sobą, która Podczas jednej z przeprowadzek w tym życiu zadziwiała się nad ilością rzeczy potrzebnych do przeniesienia z miejsca na miejsce. Skoro to wszystko jest materia i zbytki, zbędne, zbędne kwestie dla tej osoby, to były jakieś takie obciążające. Hmm. Jakaż konkurencyjna sytuacja jawi się w wyobraźni, kiedy wymyślić sobie, że całego dobytku starczyłoby nam zabrać na własnych plecach. To w takim duchu wadeń jest pisany, że he, cała ta reszta to jest po prostu cywilizacyjne brzemię, które Niekoniecznie nam pomaga, co nas bardziej uwiązuje, czy ogranicza, oddala od esencji rzeczy, od istoty sprawy, od natury. Natomiast no, robi nam w ogóle szereg takich negatywnych, czasem wręcz demonicznych rzeczy typu na przykład to, że ciągle jesteśmy niewolnikami własnej pracy taki przeciętny człowiek może być niewolnikiem non-stop, własnej pracy. To nawet już nie chodzi o pracoholizm, tylko cały ten model, system. Hmm. Jak tam Henry pisze o tym, jak to się przekłada, to analiza prosta jakichś tam kosztów życiowych, włącznie z, z utrzymaniem własnego domu, czy, czy wynajmowaniem dla siebie, hmm. to pokazuje po prostu palcem, co dobrego dla mnie robi Henry, to pokazuje palcem szereg rzeczy, które dla społeczeństwa zwykły być oczywiste i niekwestionowane. I on je podważa. To jest jedna z największych wartości Waldenu dla mnie, że um, autor tej książki to jest jedna z tych osób, jest jedną z tych osób, które Ośmielają się wskazywać palcem na niekwestionowalne przez społeczeństwo oczywistości i je podważać. Bardzo poważnie je podważać, podważać ich wiarygodność, ich sens, ich etykę, ich wartość, użyteczność i tak dalej tym podobne. Jest sporo osób, które tworzą podobnym duchu, w duchu podważania oczywistości. To nie muszą być osoby propagujące ascetyzm czy restrykcyjność w żadnym razie. Ale są to osoby, które zawsze łączy jeden, ten sam wspólny mianownik, czyli wskazują na oczywistość, której się nie kwestionuje zwykle. Na coś tak oczywistego dla wszystkich, że o tym się nawet nie myśli. Tak jak na przykład praca, gdzie zarabiasz sobie na chleb, czy na życie, właśnie, czy, czy różnego rodzaju inne kwestie, wskazują na to i podważają bardzo mocno sens i etykę właśnie i wartości i tak dalej, i tym podobne tego, tego czegoś, czego zwykle się nie podważa, o czym zwykle się nie myśli, tylko przyjmuje się to za rzecz oczywistą, za, za to, że takie jest życie, za prawidła rzeczy, egzystencji hmm. jedną z takich osób jest Timothy Ferris bardziej współczesny autor, który nadal chodzi po tym świecie i sobie psoci autor książki czterogodzinny tydzień pracy takiej też dosyć, dosyć, dosyć kontrowersyjnej, ale i rewolucyjnej pozycji w sporej mierze, która bezceremonialnie bierze wiele współczesnych oczywistości, bo ile Walden to jest XIX wiek generalnie, autor żyjący w XIX wieku jest trochę przez to przestarzała ta książka, o tyle, o tyle Timothy Ferris bierze pod lupę bardzo współczesne kwestie, znane nam wszystkim, bardzo dobrze i bezceremonialnie po prostu je podważa. Podważa, neguje, ukazuje nam pewne kwestie, bardzo dając do myślenia tym samym. To jest książka, która może stanowić potężny motywacyjny power do zmiany we własnym życiu, może nam wskazać w którymś momencie pewne światło, które może nas olśnić i sprawić, że możemy zdać sobie w którymś momencie sprawę wow, faktycznie, to może mi pomóc, albo wow, faktycznie, to w sumie czemu już wcześniej tego nie zauważyłem, czy nie zauważyłam, to faktycznie nie jest takie głupie, nie jest głupie, to jest dosyć inteligentne przemyślne i postrzegasz i faktycznie się z tym zgadzam. Tak można sobie pomyśleć. Nie mówię, że każdy, każdy dotrze do takich myśli, czytając tamtą pozycję Tima Ferisa. Niemniej jednak myślę, że często może tak się zdarzyć podczas lektury tej książki. Ona jest tak rewolucyjna i hmm, tak wiele nowego punktu widzenia przed nami odkrywa i to robi w taki bardzo prosty sposób niewydumany, jasny i jednocześnie taki dosyć właśnie błyskotliwy. Sposób, w którym można byłoby sobie czasem właśnie zadawać takie pytanie, które już powiedziałem. Dlaczego wcześniej tego nie dostrzegliśmy? A odpowiedź jawi się, czy zdaje się jawić taka, że powodem, dla którego tego wcześniej nie dostrzegliśmy było proste przyzwyczajenie. Branie tego, co jest praktykowane przez pokolenia za, za prawdę absolutną, której się nie podważa. Po prostu przez sam fakt, że mnóstwo osób ją praktykuje, no to tam nie ma czego do podważania, o tym się w ogóle nie myśli. To jest wielki błąd, okazuje się. Może być wielki błąd, chociażby dlatego, iż zagraża rozwojowi, delikatnie mówiąc. Jak się rozwijać, jeżeli hmm, nie kwestionujemy, kwestionujemy paradygmatów? To jak mamy się rozwijać? Być może dany paradygmat jest dobry przez jakiś czas, później może już się przedatować. Ale jak mamy to przedatowanie, zauważyć, jeżeli lunatycznie ów paradygmat kultywujemy bez kwestionowania, bez dwóch zdań, po prostu żyjemy na modłe grupy, żyjemy na modłe żyjemy na modłę stereotypów norm, prawideł, Jak się powinno żyć, co się powinno w życiu, czego się powinno w życiu dokonać. Jakieś takie oczywiste rzeczy, również takie, które są tak bardzo oczywiste, wydają się tak bardzo oczywiste, że w ogóle się ich nie kwestionuje. Hmm. Więc w Waldenie mamy to kwestionowanie i to takie dosyć poważne kwestionowanie, um, dobitne wręcz, gdzie autor nie tylko sprawia, że dostrzegamy, czy możemy dostrzec pewne rzeczy, ale i bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie wytyka je palcem. Wskazuje na nie. Nie, nie ma, że je piętnuje. Hmm. To nie jest obiektywne uświadomienie. To jest raczej... miałam hmm. ja takie wrażenie, że to jest rodzaj takiej Takiego troszeczkę za to mówiąc, klapsa dla ludzkości, czy dla cywilizacji, żeby mogła się opamiętać i pójść w kierunku bardziej jej godnym, bardziej godnym człowieka niż maszyny, bardziej godnym istoty duchowej niż niewolnika wprowadzonego do roli trybika w większej maszynerii. Hmm. Na co zasługujemy? Henry podważa, kwestionuje, wytyka, uświadamia dobitnie. dobitnie, dobitnie w swojej książce szereg rzeczy i choć część z nich jest, czy mogłaby się wydawać dosyć taka radykalna, to jednak potrafi tu i ówdzie nierzadko, wcale nierzadko dawać skutecznie do myślenia, nawet po dziś dzień. Dlatego, że spora, spora część tego jego przekazu w moim odczuciu jest nadal aktualna, jak najbardziej. Pomimo faktu, że książka powstała w XIX wieku i ma tą taką archaiczną formę, część treści nawet jest archaiczna, już przydatowana, to jednak spora część przekazu autora jest moim zdaniem Cały czas aktualna, o ile nie ponadczasowa. Hmm. Myślę więc, że w tym momencie mógłbym przejść do dzisiejszej paczki cytatów z Waldenu, z Nadwaldenu, autorstwa Henry'ego Toro. Sięgam po notatki i przeczytam tobie pierwszy z nich. Chyba nigdy nie powinniśmy się starać o nowe ubranie, choćby stare było w strzępach. Dopóki tak sobą nie pokierujemy, nie postawimy przed sobą takich zadań, albo nie pożeglujemy tak daleko, że w starym staniemy się nowymi ludźmi. I dopiero wtedy przywdziejemy nowe, aby się nie czuć jak młode wino w starych butelkach. Hmm. Ten cytat kojarzy mi się z takim z taką treścią odpowiednią do formy. Z tą szkolną zasadą dekorum. Hmm. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, znaczy może jeszcze zanim powiem, z czym mi się kojarzy, to yy, tak zwrócę na to uwagę, iż, yy, iż jest to jeden z tych właśnie przykładów bardziej restrykcyjnych poglądów Sadriego, gdzie w którymś miejscu on się rozpisuje w swojej książce o odzieży i wskazuje na to, i jak bardzo ten koncept wybujał, spełniając jakby fikcyjne potrzeby, które daleko, dawno już wyszły ponad tą taką um, prawdziwą potrzebę. Henry wskazuje, co tak naprawdę by wystarczyło, spokojnie, i na jak długo, i w ogóle po co powstał ten koncept odzieży. A później, zaraz, za chwilę właściwie, wskazuje. Jak to zostało wynaturzone przez cywilizację i zamiast grać rolę tą pierwotną, do której zostało powołane do życia, to odzież stała się czymś zupełnie innym. Zupełnie innym. Jak gdyby zaspokajając nasze potrzeby zupełnie inne, narodzone nie z gruszki, nie z pietruszki. Takie niesądnizowo, cywilizacyjnie po prostu, ale nie mające nic wspólnego z prawdziwą, esencjonalną potrzebą, dla której została odzież stworzona. Pierwszy powód, dla którego człowiek zaczął się przyodziewać. Tak prosty i Gdyby się jego trzymać, byłoby to nawet bardziej efektywne, dłużej by służyło i, i tak dalej, tym podobne. On się o tym rozpisuje. Dzisiaj jak się tego słucha, no to trudno mi sobie wyobrazić osobę, dla której nie brzmiałoby to kontrowersyjnie. Taka perspektywa, żeby na przykład ubierać się przez długi, długi czas, tylko i wyłącznie w, w jeden outfit, <grych> jakiś, jakiś czy wręcz kawałek szmatych, czy co. Hmm. Znowu taka oczywista rzecz wydawałoby się, że każdy z nas dzisiaj ma jakąś garderobę. Nie musimy być tak zwanymi szafiarkami, nie musimy interesować się młodą, ale każdy chyba ma jakiś zestaw różnorakich, co najmniej kilku sztuk odzieży, kilka par spodni setrów, butów i tak dalej, tym podobne. Hmm. A Henry bierze to i kwestionuje bardzo, bardzo poważnie to kwestionuje, że wskazując jak gdyby, że taki stan rzeczy jest rodzajem czy formą wynaturzenia cywilizacyjnego, czymś, co cywilizacja zrobiła nam, czy robi nadal złego. Tracimy coś według Henry'ego. Ja to tak interpretuję, że według Henry'ego tracimy coś w takiej sytuacji. Hmm. Będąc hmm. albo przez przez rzeczy które cywilizacja promuje, tak jak na przykład ten koncept garderoby. A jeżeli nie zahipnotyzowani, to przynajmniej nie doświadczając profitów, jakie mogłyby płynąć z tej esencjonalnej formy praktyki, gdzie zachowujemy się dokładnie tak, jak człowiek, który dopiero co zyskał w swoim istniem przy przyodzienia. Jak on by podszedł do tematu? Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak mi się cytat kojarzy, to mi się kojarzy ten cytat o odpowiedniej formy o odpowiedniej formie do treści względem treści hmm. jest coś głębokiego w nim, owszem wskazuje na rodzaj fałszu iluzji, z jednej strony można by to tak Interpretować, że, że jest jakaś niezgodność. Może być jakaś niezgodność pomiędzy, pomiędzy tym, co na siebie przyodziewamy, i wcale nie mówiąc tylko o, o odzieży, ale o wszystkim o, np. przykład wystroju naszego wnętrza o, o tym, jak, o jakich gadżetach, których używamy o tym, jak, w jaki sposób chcemy prezentować siebie światu. Bo tak mi się to kojarzy też, że każdy z nas lub prawie każdy ma jakąś taką własną wizję siebie, a z drugiej strony ma wizję, jaką chce prezentować na zewnątrz w kontaktach z innymi ludźmi. Innymi słowy, jak byśmy chcieli być postrzegani przez innych ludzi, co byśmy chcieli, by oni widzieli w nas, co byśmy chcieli, żeby dostrzegali w nas, ale również co byśmy o czym byśmy chcieli, żeby ci ludzie w ogóle mogli się dowiedzieć, a o czym nie. Um, wszystko to, co, co składa się na konstrukcję świadomą z naszej strony, naszego obrazu na zewnątrz, który jest projektowany. Pytanie teraz, jaki jest stopień zgodności tego obrazu z nami prawdziwymi, A można by wręcz głębiej w to wyniknąć i stwierdzić jaki jest stopień zgodności takiego obrazu, który sami projektujemy dla siebie. Bo taki też istnieje z, z, z aktualnym z faktycznym stanem rzeczy. Gdyż moim zdaniem istnieje również taki koncept, który projektujemy dla siebie. Mam na myśli, że jak masz wizję siebie, którą, jak chcesz, żeby inni Cię postrzegali, to masz też taką wizję, jak chcesz, żeby, żebyś sam siebie, czy sama siebie postrzegał, postrzegała. Czyli jest jakaś definicja siebie, którą posiadasz na własne i tylko własne potrzeby. Jak byś chciał, zestaw odpowiedzi na pytanie, jak byś chciał, czy jakbyś byś chciała sam, sama siebie postrzegać. Hmm. I teraz pytanie, na ile, taka, na, ile, na ile ta Twoja definicja jest zgodna z tak zwaną prawdą obiektywną. Z jednej strony można by mówić o fałszu, że być może, być może jest jakiś fałsz w tym. A być może nieintencjonalny fałsz. Być może część naszej definicji nam nie służy. Hmm. Ale to ma też taką dosyć drugą stronę medalu, kiedy pomyśleć o świadomej kreacji siebie. O pewnym takim modelu myślenia, który polega na tym, że projektujemy rzeczy najpierw i jakby wytyczany trasę zanim się znajdziemy w punkcie docelowym. Niby rzecz oczywista, ale to mi się tak kojarzy. Weźmy to pod lupę. Jeżeli chcę coś w sobie zmienić albo ulepszyć, rozwinąć, to istnieje model postępowania czy taktyka według którego mogę... Może tak, żeby zestawić to z klasycznym modelem. To klasyczny model polega na tym, że wyznaczam sobie punkt, do którego chcę dojść w życiu, jeżeli chodzi o siebie samego. Tą formę, do jakiej chcę dojść. i Wyznaczam sobie kroczki, jakie mają mnie doprowadzić do tego punktu. Cały czas jestem świadomy, że tu i teraz nadal jestem sobą. Nic się we mnie nie zmieniło. Jestem tym starym sobą, którego chcę zmienić lub udoskonalić i co robię, co najwyżej, co robię, to wykonuję ten pierwszy mały kroczek, następnie drugi, trzeci i tak powiedzmy przez x czasu ja mogę mieć rozpisaną ilość tych kroczków w czasie, ile kroczków potrzebuję zrobić i w jakim mniej więcej okresie czasu żeby w którymś tam punkcie znaleźć siebie w tym, na tej mecie. Hmm. To jest taki klasyczny sposób postrzegania własnego rozwoju, czy klasyczna odpowiedź na pytanie, jak to zrobić? Jak siebie rozwinąć? Jak siebie zmodyfikować celowo? To jest taka klasyczna, logiczna definicja. Natomiast istnieje również inna, taka bardziej hmm, Bardziej oryginalna, rzecz, która polega na tym, że jeżeli chcę siebie zmienić lub udoskonalić i stoję tu i teraz w punkcie tak zwanego startu, to do pewnego punktu to wygląda moje postępowanie tak samo. To znaczy rysuję sobie kroczki na papierze czy w myślach, rysuję sobie ten plan kroczków ile mam małych kroczków do zrobienia, żeby znaleźć się w którymś momencie w punkcie docelowym. Ale co dalej robię, jest już inne, od, odmienne od tej konwencjonalnej metody. Bo co dalej robię, to przyglądam się tym kroczkom, zanim jeszcze w ogóle je podejmę. I odpowiadam sobie na pytanie, jaką osobą byłbym w tych kroczkach, już je osiągając. Jakbym się zachowywał? Jakbym się zachowywała? Jaki sposób myślenia byłby dla mnie charakterystyczny w którymś z tych kroczków? Na przykład, wybiorę sobie kroczek numer 10. Powiedzmy, że tam rozpisałem mój plan dojścia do, do celu na, na 20 kroczków. Powiedzmy, że wybieram sobie kroczek numer 10 i zadaję sobie pytanie: jaki sposób myślenia. Wyobrażając sobie, że ja już jestem w tym kroczku numer 10, zrobiłem te wszystkie 10 kroczków, wyobrażając sobie to, odpowiadam sobie na pytanie, jaki sposób myślenia jest dla mnie charakterystyczny, dla wersji mnie w tym kroczku numer 10. Jak ja tam myślę? Jaką osobą jestem? Jak się zachowuję? Jak się czuję? Jaka jest moja mentalność? Jakie mam nawyki wtedy? Ja mogę tak zrobić z każdym kroczkiem. Tutaj podałam taki dostawy przykład, że wziąłem kroczek w pół drogi. A ja mogę od razu wziąć kroczek numer 20, w tym przypadku finalny. Mogę wziąć i od razu wyobrazić sobie siebie z punktu mety. I zadać te same pytania i na nie odpowiedzieć. Czyli znowu jakim ja jestem człowiekiem czy jaką jestem osobą w punkcie docelowym? Jak myślę? Jak się wtedy czuję? Jak myślisz, jak byś się czuł? Czy jak będziesz się czuł? Jak powinieneś się czuć, osiągając punkt docelowy tego, co chcesz osiągnąć w kwestii własnej osobowości, charakteru? Jak się wtedy będziesz czuł? Jak myślisz? Będąc już tą osobą, która to osiągnęła, jak się wtedy będziesz czuł czy czuła? Jaki sposób myślenia jest charakterystyczny, czy byłby charakterystyczny dla Ciebie wówczas? Jakie posiadałbyś, czy posiadałabyś nawyki? O ile inną osobą byś był, czy byś była, i jakby to w detalach wyglądało? Jakbyś miał, czy miała siebie opisać? I teraz, po co odpowiadać sobie na szereg tych pytań? Po to, że w tym modelu myślenia, w tym taktycznym modelu rozwoju wiedza, którą nabywasz w ten sposób, czyli tak jak Einstein tworzył swoje teorie, siadał i myślał, on był przede wszystkim fizykiem teoretycznym, siadał i myślał, rozmyślał, to możesz pozyskać tą wiedzę nie ruszając palcem, nie robiąc żadnego z tych kroczków, już Możesz pozyskać tę wiedzę i możesz, ją, możesz jej użyć w następstwie jako takie turbo doładowanie. Dlatego, że wracając do tego konwencjonalnego sposobu rozwoju, w konwencjonalnym sposobie rozwoju zwróć uwagę na to, że jeżeli masz 10 kroczków, które dzielą Ciebie od mety, to w każdym z tych kroczków ciągniesz za sobą brzemię siebie samego dotychczasowego. W kroczku numer jeden jesteś cały czas jeszcze sobą. Zupełnie niezmienionym. Um, nic się nie stało, nic się nie zmieniło. W kroczku numer jeden jesteś sobą zmienionym odrobinę. Ale tak naprawdę te 90% masz nadal w sobie tego starego brzemienia, tego balastu, którego nie chcesz. Bo Ty chcesz się zmienić. Ty chcesz dojść do zupełnie innej formy. A to się za Tobą ciągnie. To jest konieczne. Czy To wydawałoby się oczywiste, że to jest naturalne, że to się będzie ciągnęło, aż nie wyparuje poprzez ilość tych kroczków osiągniętych. Ale nie. Wcale tak nie musi być. Możesz sobie pomóc bardziej niż w taki konwencjonalny, logiczny sposób. Zadając sobie te pytania już na początku, które wspomniałem, odpowiadając sobie na nie i w kroczku numer jeden robiąc taki trik polegający na tym, że już w kroczku numer jeden, kiedy nawet jeszcze nie wyruszyłeś, czy nie wyruszyłaś w podróż, już w tym punkcie postanawiasz nie identyfikować się więcej z wersją Ciebie z tego kroczku numer jeden. Czyli z tą wersją, którą tak naprawdę chcesz już Cię nie zajmuje. Chcesz ją porzucić, chcesz się jej pozbyć, bo Masz nową wizję siebie w większym lub mniejszym stopniu, więc już nie potrzebujesz tej starej. Więc już na punkcie startu postanawiasz sobie nie identyfikować się więcej od tego momentu, już od tego momentu z tą starą wersją Ciebie. Już jej nie postrzegasz jako dotychczasową wersję Ciebie, która wymaga wymodelowania i metamorfozy, tylko od razu... Postrzega się jako wersję przeszłą, jako wersję już nieaktualną, jako wersję, która już nie jest żywotna, dlatego że przestajesz świadomie i celowo dawać jej uwagę. A żywotnym i rozwijającym się jest tylko to, czemu dajemy własną uwagę, co podtrzymujemy własną uwagą. Jeżeli masz jakąś oczywistą siebie, definicję, oczywistą odpowiedź na pytanie, kim jesteś, to póki ona będzie dla Ciebie oczywista, to ona będzie Ciebie tworzyć. Ona będzie literalnie i dosłownie Tobą. To będziesz Ty. Ale Ty to możesz zmienić. Możesz sobie pomóc, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś cel w życiu, na przykład jakąś modyfikację własnej osobowości, charakteru. Możesz sobie pomóc i zamiast trzymać tą starą wersję siebie, tak zwaną dotychczasową, przez całą drogę i wypierać się kawałek po kawałku, niczym jakiś ciężar, który potrzebujemy przesunąć wysiłkiem fizycznym, aż zniknie nam z pola widzenia, to zamiast robić to, można po prostu zrobić zupełnie co innego, polegającego na tym, że od samego początku przestaniemy się identyfikować tym ciężarem. I on nagle, w którymś momencie, możemy sobie zdać sprawę, że zniknie z samego tylko powodu iż przestaliśmy utożsamiać się z nim. I on może zniknąć znacznie prędzej, niż dopiero w punkcie mety. To jest właśnie ten trik i to jest właśnie ten główny profit takiego podejścia do sprawy we własnym rozwoju. Obojętnie o czym byśmy mówili, czy o świadomej ewolucji siebie, czy, czy o jakichś zmianach w życiu, o czymkolwiek co chcemy osiągnąć, możemy sobie pomóc, jakby streamingować, pozbywając się tego obciążenia dotychczasowości, decydując się, że jeżeli ja czegoś chcę, mam jakieś pragnienie, dekoduję w sobie, czy identyfikuję w sobie jakieś pragnienie, że chcę coś osiągnąć, na przykład w kwestii własnej osobowości, chcę na przykład być bardziej pewny siebie, mniej nieśmiały, czy cokolwiek, to mogę, mogę sobie pomóc, decydując się dzisiaj, już dzisiaj odpowiedzieć sobie na szereg tych pytań, jakby to było, gdybym już to miał zrealizowane, i zacząć po prostu um, przestać się identyfikować, porzucać, porzucić całkowicie od razu tą wersję siebie, która nie ma żadnego osiągnięcia w tej materii jeszcze i zacząć się identyfikować z tą wersją, którą chcę osiągnąć, że to jest ten ja teraźniejszy, tamten to już jest przeszłość. Mój cel stał się moją wersją teraźniejszą. Wersją, która zajęła miejsce poprzedniej w mojej definicji siebie oczywistej, w mojej odpowiedzi oczywistej na pytanie, kim jestem, za kogo się uważam. Trochę kontrowersyjnie brzmi, być może, ale może nam pomóc, bo nie musimy, nie musimy nawet w praktyce osiągnąć takiego poczucia pełni 100%, że już teraz czuję się w 100% jak nowy ja z punktu mety. Ale wystarczy, że tylko część uda Ci się. To będzie bezkonkurencyjna pomoc dla Ciebie, kiedy zamiast ciągnąć za sobą przez cały ten rozwój, przez cały te 10 kroczków, czy ile tam, zamiast ciągnąć za sobą ten balast dotychczasowości, zamiast go wypierać, walczyć z nim, to po prostu Przestaniesz się z nim identyfikować. Przestaniesz się z nim i Zajmiesz swój umysł, zajmiesz swoją uwagę tym, co cię znacznie bardziej pasjonuje i interesuje. Czyli ta nowa, tą nową wizją ciebie. Siebie. Nową wizją. Przecież to cię kręci, skoro tego chcesz. To cię kręci. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbiórka znieść. Wszystkie dotychczasowe rzeczy, które tam były i umieścić na nią tą nową wizję Ciebie i ją adorować, fascynować się nią, cieszyć, poznawać na co dzień, jakby już była. Jakbyś właśnie co, metaforycznie, zakupił czy zakupiła sobie nowe, świetne ubranie, które świetnie na Tobie leży i właśnie się do niego przyzwyczajasz właśnie się z nim jakoś tak zapoznajesz, obywasz. Hmm. Taki model może się okazać znacznie bardziej pomocny w osiąganiu dowolnych celów w życiu. I powodem, dla którego wspominam o tym jest to, że akurat ten cytat Henry'ego, który można by interpretować na wszelakie, różnorakie sposoby. Mi się kojarzy również przewrotnie fakt, czyli zupełnie odwrotnie być może, niż w tym przypadku autorowi chodziło. Autor pisze o formie adekwatnej do treści. Ja, wydaje się, opowiadam o czymś odwrotnym, o celowo odwrotnej postawie, która w takiej formie może nam bardzo pomóc i nie ma w ogóle nic wspólnego z fałszem czy oszukiwaniem siebie, tylko jest takim bardziej spostrzeżeniem błyskotliwym, że wcale nie jest konieczne, żebym miał za sobą pewien ciężar w luku, żebym miał to obciążenie non-stop obecne. To wcale nie jest konieczne, żebym musiał z tym walczyć, przypychać się z dotychczasowymi prawdami. Że jest możliwy znacznie prostszy schemat, bazując na pewnych prawidłach. Na przykład na tym, że rozwijać może się tylko to, czemu dajemy swoją uwagę. Więc, jeżeli istnieje dotychczasowa wersja ciebie, którą już się znużyłeś czy znużyłaś, to jest moim zdaniem w tym punkcie ośmielać się twierdzić, że jest to obiektywne że czym mniej będziesz dawać uwagi tej dotychczasowej wersji siebie, definicji siebie, tym mniej będzie ona żywotna w Twoim życiu. Lub inaczej, czym mniej oczywistą będzie dla Ciebie ta stara odpowiedź na pytanie, kim jesteś, tym mniej ona będzie, mniejszą rolę będzie grać w Twoim życiu. A więc, co do tym idzie, więcej znacznie przestrzeni będziesz miał, czy miała, więcej pola zyskasz znacznie do nowego, do stworzenia czegoś nowego. Znowu wracam do, do tamtego konwencjonalnego modelu. Masz dwie opcje. Albo, albo zostawiasz starego i nowego siebie, starą i nową siebie, jak na ringu. Jeden musi przepchać drugiego, wypchać z pola. Albo <śmiech> uświadomiasz sobie, że żadna przepychanka wcale nie jest konieczna. Możesz po prostu odłożyć siebie na bok i już nie używać daną wersję i jej miejsce zastąpić nową. Ona nie musi się od razu zmanifestować w tobie, ale ty możesz sobie wiele dobrego zrobić, jeżeli przestaniesz już patrzeć na tą starą, którą przecież chcesz zmienić, która już ci nie służy. Przestaniesz na nią patrzeć i skoncentrujesz się na tej nowej i będziesz się wpatrywać w tą nową, poznawać ją, eksplorować ekscytować się, doceniać, adorować. Będziesz się innymi słowy wypełniać, mówiąc metaforycznie, nowym czy nową sobą. Jak puste naczynie, a nie jak przepychanka jednej siły nowej z drugą starą. Hmm. Tak działa tak zwane prawo przyciągania między innymi, ale i to, co ja zwykłem nazywać świadomą kreacją. Hmm. Czemu dajesz swoją uwagę, a czemu nie? To, czemu daję swoją uwagę, tworzy moją rzeczywistość i mnie samego. Również. Czy w tym mnie samego. Dalszy cytat. Co tam mamy z Waldenu? W moim przekonaniu nie tyle ludzie są pasterzami stad, ile stada pasterzami ludzi. O ileż bowiem większą wolnością się cieszą. Hmm. Nie tyle ludzie są pasterzami stad, ile stada pasterzami ludzi. Jakże dobitne ujęcie sprawy. To jest rzecz, która o której gdzieś już tam wspominałem w Molium. Opowiadając o głębokich kolejnach wyrytych przez pokolenia i o oczekiwaniach masy że Ty jako nowa istota, nowy uczestnik społeczeństwa, nowy obywatel, nowy człowiek osadzisz się w tych kolejnych wieków, pokoleń i przeżyjesz swoje życie wedle powszechnie promowanych norm i praw. Jak się powinno żyć, Niech się powinno postępować. Hmm. Niepokojące spostrzeżenie, iż nie tylko takie kolejny istnieją, co jeszcze istnieje zatrważająca reakcja masy społeczności w sytuacji, kiedy decydujesz się po tych kolejnach nie jechać, nie zagłębiać się w nie, tylko decydujesz się czytać trakt swojego życia z siebie. Innymi słowy, jakby sytuujesz podręcznik życia w sobie, a nie na zewnątrz. Nie czytasz z innych ludzi, jak się powinno żyć, tylko uważasz, że skoro jesteś inteligentną, świadomą istotą, czującą w dodatku, to możesz, masz jakby wszelkie kompetencje, żeby Wsłuchując się w siebie, stamtąd czerpać informacje, którędy w życiu iść, jaką drogą, w jaki sposób, dokąd. Możliwym jest wówczas, że kiedy wybierzesz własną drogę, ta masa społeczna lub przynajmniej jej część, Obróć się przeciw Tobie <śmiech> ze strachu. Gdyż wówczas przestaniesz być przewidywalną istotą. Przestaniesz być jednym z wielu, gdzie każdy siebie zna tak naprawdę. Możemy być teoretycznie obcy, ale wszyscy siebie znamy, bo wszyscy żyjemy według określonego schematu. Jeżeli <śmiech> Żyjesz po swojemu prawdziwie. Przestajesz być kimś takim. I to w jakiś sposób podświadomie wywołuje poczucie zagrożenia w społeczności. Co wywołuje niestety, może wywoływać niestety w tejże społeczności wrogość względem Ciebie. Schemat dostrzegany przez wieki, w różnych epokach. Temat, o którym mówi się w wielu miejscach, m.in. w takiej książeczce, również zekranizowanej, o której też wspominałem niedawno w Molium. Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Zachęcam serdecznie do lektury lub obejrzenia. Hmm, z Robinem Williamsem bodajże. Ekranizacja była. W roli głównej. Dosyć lubiłem tego aktora. I tak te kolejny wieków ta instrukcja życia instrukcja bezpiecznego życia żeby tak przewrotnie rzec to się trochę kojarzy mi z jednym z takich filmów nowszych science fiction w którym um, tytuł polski był chyba niezgodna tego filmu w którym był przedstawiony taki koncept że ludzkość była podzielona na takie frakcje w których um, w każdej z poszczególnych frakcji dominowała pewna cecha, czy komponent charakteru, z jaką przede wszystkim chciały się osoby do tej frakcji danej przypisywać, czy utożsamiać tą, tą jakąś tam dominującą charakteru. Tym samym definiowały siebie. I co ciekawe, całe społeczeństwo, o ile całe społeczeństwo z jednej strony przedstawione w tym filmie było, było podzielone na kilka takich frakcji, o tyle osoby, które wydawały się nie pasować do żadnej z nich stricte, tylko, tylko posiadać jakąś taką własną prawdę, być na przykład uniwersalnymi, bardziej może. Hmm, nie tak bardzo zaszufladkowanymi, to te osoby były postrzegane w tej społeczności jako zagrożenie poważne i je eliminowano właśnie poprzez to, że, że nie można było ich zaszufladkować, że, że jakiekolwiek szufladkowanie w przypadku tych osób było pozorem tak naprawdę, gdyż ich umysły czy ich perspektywy życiowe wychodziły znacznie ponad te takie przewidywalne szufladki. Dlaczego przewidywalna szufladka jest dobra? Dlatego, że można ją kontrolować. Właśnie dlatego, że jest przewidywalna. Można ją kontrolować łatwo. Poruszać jak narzędziem, którego każdy ruch można przewidzieć. Natomiast jeżeli ktoś ma znacznie bardziej otwartą, szeroką perspektywę, to już nie jest takim przewidywalnym narzędziem, którego można dowolnie używać. Którego ktoś może dowolnie używać, żeby jakieś tam własne cele z góry osiągać. Hmm. Stado może działać jak jedno ciało, jeden organizm. I pytanie, czy my chcemy być komórką stada, zrzec się, zrzekając się tym samym autonomii własnej i zachowując po prostu, aspirując co najwyżej do roli trybika. Owszem, my oddamy jakiś jakby profit dla stada, ale co my będziemy mieli z tego? To jest bardzo mało, to jest oszustwo, moim zdaniem taką gaść ziarna metaforycznie rozumianego, którą nam się sypnie w zamian. Dlaczego to jest oszustwo? Dlatego, że to jest wielka profanacja, moim zdaniem, kiedy masz własną wolną wolę, świadomość, kiedy czujesz, jesteś istotą, która czuje, potrafisz się wsłuchać w siebie, stamtąd może płynąć jakaś wiedza. Kiedy jesteś taką istotą duchową, świadomą, czującą, to jest moim zdaniem wielką profanacją sytuować siebie w roli co najwyżej trybika, który um, pośród tysięcy czy milionów wręcz innych będzie pchał jakiś wyższy wóz. Jak niewolnik, czy wręcz robot pozbawiony własnej świadomości. Po prostu lunatycznie. Obudzisz się i już nie dość, że potrzebujesz sobie na tym świecie od samego początku zarobić, czy zapracować, zasłużyć innymi słowy o zgrozo na, na to, żeby żyć, to nie dość, że to musisz, to jeszcze nie masz prawa, nie jest propagowane powszechnie twoje prawo do autonomii, tylko jest taka iluzja bardziej autonomii promowana, którą, pod którą tak naprawdę kryje się bycie trybikiem większej maszynerii. Puzlem, który ściśle i sztywno ma być wpasowany w całość i tą całość popychać gdzieś do przodu um, jak bateryjka w Matrixie. Tak to mi się jawi. Hmm. Stado. Stado ma niewątpliwie ogromną siłę przebicia ogromną taką siłę grawitację, rzekłbym. Wyjść krok postawić w bok i zacząć iść przez życie samemu jest trudniejsze, bo wówczas, wówczas nie jesteś częścią stada, nie jesteś sam wówczas, czy sama. I od Ciebie wszystko zależy. Oczywiście część osób zaczyna wtedy oddychać. Część osób odnajduje w tym profity takie, że wreszcie mogą żyć po swojemu, tak jak chcą naprawdę oni. Pytanie, jak chcę przeżyć to życie. Czy wierzyć w reinkarnację, czy nie? Wydawałoby się, że to życie jest unikatowe, czy jednorazowe na swój sposób. Że nie da się wejść do tej samej rzeki dwa razy. Każde doświadczenie to wszystko, że to jest unikatowe. I pytanie, co my chcemy w życiu zrobić? Czy robić po prostu? Nie chodzi mi stricte o to, kim chcemy być, jaki zawód i tak dalej, ale spoglądając na to z takiej szerszej perspektywy, to znaczy, biorąc pod uwagę, że to życie jest jednorazowe. To co chcesz zrobić? Wyobraź sobie, że, że nigdy nie byłeś na przykład w Egipcie, czy nie byłaś? Nigdy nie byłeś, nie byłaś w Egipcie i nagle wygrywasz wycieczkę do Egiptu, żeby sobie pozwiedzać te piramidy, na przykład z zewnątrz, z zewnątrz, jakieś inne atrakcje i powiedzmy, że ta wycieczka będzie trwała tydzień. I wyobraź sobie teraz, co ty będziesz robić w trakcie tej wycieczki? Czy skoncentrujesz się na, na oglądaniu tych piramid, na tym, żeby jak najwięcej stamtąd wyciągnąć, jak najwięcej uwagi przyłożyć, żeby jak najwięcej zapamiętać, skoro to takie unikatowe niby i w ogóle wow. Czy też może pozwolisz sobie na to, żeby myśli ci gdzieś tam odpływały do biura, w którym na co dzień pracujesz, do szkoły, do jakichś egzaminów matury, czy prawo jazdy, czy no jeszcze, jakichś tam innych spraw, może do czegokolwiek, czy, czy pozwolisz swojemu umysłowi błądzić, będąc w efekcie nieobecnym, czy nieobecną za bardzo, albo częściowo przynajmniej, w rezultacie czego przynajmniej część tego unikatowego i oryginalnego doświadczenia tobie umknie. I nic już się nie da z tym zrobić, o ile nie wygrasz tej wycieczki ponownie. Ale zakładając, że to był tylko raz, jeden niepowtarzalny, no to coś przepadło. Nieuchronnie. Wydawałoby się oczywistym i logicznym, że każdy z nas by odpowiedział, że co my chcemy na takiej wycieczce zrobić, co byśmy chcieli, to po prostu być w pełni uważni, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć. To by się wydawało tak niby oczywiste i logiczne. Ale w praktyce, patrząc na całe nasze życie, tutejsze i uznając je za taką metaforyczną wycieczkę do Egiptu, czy w unikatowe miejsce, uznając je za unikatowe, oryginalne doświadczenie, to co częściej wybieramy? Jak traktujemy to życie? Jako coś, co się nam po prostu przydarzyło i potrzebujemy sobie z tym poradzić? Przykry obowiązek? Jakoś to przejść, przeżyć, zabić czas? Dać sobie radę, poukładać życie? Hmm czy też można jednak przyjrzeć się temu i potraktować jako takie totalnie unikatowe, niepowtarzalne doświadczenie. Sytuując się w tych takich kolejnych wieków, kolejnych pokoleń, żyjąc na modłę mas czy masy, żyjąc według stereotypów i po prostu będąc jednym z wielu, z własnego wyboru, rezygnując z własnej autonomii, świadomości, czucia i tak dalej nie wartościując tak własnego, wewnętrznego głosu, pragnień serca, co przede wszystkim to, ile się da tam jest co najwyżej wyciągnąć z życia, to się da, a tak naprawdę ważniejszy jest, że ważniejszy, ważniejsza jest rzeczywistość i, i tak dalej, tym podobne, to, to my coś tracimy. Czy tak musi być? Dla części osób, owszem, w części osób Część osób uważa, że tak musi być faktycznie. Ja uważam, że nie. Że poprzez przynajmniej obranie innego spojrzenia na świat dajemy sobie szansę na to, żeby żeby nam przynajmniej coś wartościowego nie umknęło. Jeżeli natomiast z własnej woli z tego zrezygnujemy już na starcie i będziemy na siebie patrzeć co najwyżej jako na taką szarą jednostkę nic specjalnego, i życie to po prostu nic innego, jak, jak coś z czymś trzeba sobie poradzić, to, to wówczas po prostu na starcie od samego początku jestem tych szans pozbawiony, że, że ja czegoś niesamowitego doznam. Jakie ja mam doznać czegoś niesamowitego, jeżeli sam siebie nie cenię odpowiednio, już o życiu, ocenieniu życia, nie wspominając. Ado. Wiesz, przyjdzie taki czas, w którym spojrzysz wstecz. I czy może przyjść taki czas, w którym spojrzysz wstecz i zweryfikujesz własne życie, to, czego dokonałeś, dokonałaś? Hmm. Jeżeli wówczas zobaczysz w swoim życiu ten metaforyczny egipt, tą unikatowość, że to było unikatowo oryginalne, niesamowite i zdasz sobie jednocześnie sprawę, że przetrwoniłaś tą unikatową okazję, to może być bardzo nieprzyjemne odczucie w efekcie. Tym bardziej zaskakujące, że może się okazać, że przecież zrobiłem czy zrobiłam tyle rzeczy powszechnie uznawanych za sukcesy. A z drugiej strony, z duchowej perspektywy może się okazać, że nie zrobiłem, nie zrobiłam nic. Bo tak być może. To wcale nie musi ze sobą iść w parze jedno z drugim. I śmiałem twierdzić, że zwykle nie idzie. Jestem zwolennikiem przede wszystkim tego, jak, jaki obieram pogląd na życie. Mniejszym Znaczeniem darze to, jakie to życie w efekcie jest, gdyż przede wszystkim liczy się indencja i pogląd, bo bez pewnego poglądu mogę w ogóle nie mieć szans. Z pewnym poglądem natomiast mogę przynajmniej mieć szansę. Mogę dostrzec dziedzibło trawy, promień słońca, zamiast spieszyć się i myśleć o setkach tysięcy innych spraw, które sprawią w rezultacie, że mi coś było trawy, soczystej zieleni, czy, czy promień pięknego słońca umknął. Ja tego nie zobaczę. Ile rzeczy może umknąć? Zacząłem to bardziej znacznie cenić, dostrzeganie tej unikatowości, gdyż sobie tak uznałem, że nie tylko spojrzę na życie moje jako na taką wycieczkę turystyczną, w jakieś unikatowe, oryginalne miejsce z efektem wow. A nie jakieś survival, czy jakieś szkoła przetrwania. Co jeszcze, chcę mieć coś odpowiedniego w plecaku, kiedy to życie się skończy. Chcę mieć zestaw interesujących pamiątek. I dla mnie takimi pamiątkami są takie prawdziwe wrażenia. Nie, nie, nie to, że byłem ciągle gdzieś zagoniony, czy sam się zagoniłem, że ciągle nie miałem czasu, Ciągle za czymś podążałem, w rezultacie czego nigdy nie byłem, czy zwykle nie byłem obecny tu i teraz. Chcę wdychać piękno i wrażenia, szereg wrażeń, i nawdychać się tym, i, i zabrać ze sobą w dalszą drogę, kiedy już ten ziemski etap się zakończy. Bo uważam, że to można ze sobą zabrać. Te wrażenia duchowe, piękno, etyka, natura. Wszystko mamy pod nosem. I mamy ciągle możliwość, by otworzyć oczy i naprawdę zobaczyć. Weźmy dalsze cytaty. Wszystko, co dobrego czynię w zwykłym tego słowa znaczeniu, musi powstawać przy okazji. Poza moim głównym zajęciem i w większości wypadków powinno być całkowicie niezamierzone. Trochę co brzmi... Jakby tak skrócić ten cytat, można by to przeczytać w ten sposób, że wszystko, co dobrego czynię, powinno być całkowicie niezamierzone, powstając przy okazji. Hmm. Co to znaczy? Na co to wskazywać by mogło? Ja interpretuję to tak, iż Autor może mieć na myśli, czy może inaczej nawet, kit już z tym, co on miał na myśli, o, ja to powiedziałem, bardziej jest dla mnie istotnym, jak ja to czuję. Nie co on miał na myśli, tylko jak ja to czuję, co we mnie to wzbudza. I o tym opowiadam. I jeżeli chodzi o to, co we mnie wzbudzają te słowa, to mi one kojarzą się z takim znowu życiem, prawdziwym, słuchając własnego głosu po prostu i, i żyjąc dla tego głosu, podążając za własną pasją, za tym, co nas w życiu ekscytuje, robiąc to, co kochamy, ale robiąc to z jakiego powodu? Dlatego, że to kochamy, że to jest nasza pasja um, bezinteresowna. Kochamy to tak, że moglibyśmy to robić również za darmo, gdybyśmy mogli um, to jest y, tak porywające, że, że wychodzi daleko poza taki model od 9.17 od poniedziałku do piątku. To jest zupełnie inna sytuacja, niż robisz coś, co, czego nie lubisz i czekasz tylko na, na koniec, na odpoczynek, na, na weekend, na urlop, na wakacje. To jest sytuacja, w której na stop mógłbyś się zajmować, czy mogłabyś się zajmować daną rzeczą, bo ją kochasz, bo ją uwielbiasz, ona cię porywa. To jest Twoja motywacja. Robisz coś, bo to kochasz, bo to płynie z Twojego serca, bo to jest Twoja pasja tak zwana. Ten żart, ten ogień. Coś, co tak potrafi znikąd wydawałoby się energetyzować. I z tego, z takiej działalności może teraz jakby wydobywać się wiele profitów dla świata. Jako, jako efekt uboczny niejako przy okazji, może pojawiać się cały szereg profitów, z których świat, przestrzeń, jak ja to zwykłem określać, może czerpać. Niemniej jednak to nie to jest twoją motywacją. Nie to, żeby hmm, stricte jakoś się pokazać, czy Zrobić komuś przysługę. Czy coś dla kogoś. Tylko to, żeby być najlepszą wersją siebie, jak to niektórzy określają. Czyli słuchać własnego wewnętrznego głosu. I w efekcie być tak zwaną najlepszą wersją siebie. Czyli, innymi słowy, można by to ująć inaczej. Czerpać z własnych talentów. Po co się mamy? Talenty, predyspozycje z jakiegoś powodu uważam, tak jest, że jakieś konkretne rzeczy nas porywają, a inne nie robią w ogóle na nas wrażenia. To tak jakbyśmy mieli wytyczoną w środku ścieżkę, jaką moglibyśmy podążać. Jakby ktoś tą ścieżkę w nas zakodował. Um, i, I ta ścieżka jednocześnie może być taką najbardziej efektywną, płodną Jedyną, która będzie porywać, dawać taką satysfakcję bezkonkurencyjną. Profity dla świata zwykle z takich ścieżek, o ile nie zawsze, wypływają przy okazji. To jest ta prawdziwa definicja egoizmu. Egoizm tak bardzo mylnie, moim zdaniem, się kojarzy pejoratywnie, tak negatywnie stawiać się w opozycji do egoizmu, bardziej um, bycie filantropem, powiedzmy. Ale tak naprawdę, znaczy ja sądzę, podobnież Henry o tym pisze w Waldenie iż, iż y, tak zwane dobre uczynki podejmowane dla samego faktu podejmowania dobrych uczynków, bo wypada, bo tak zwana szlachetność, to, to jest wielkie nieporozumienie. To nie powinno tak być. Nie powinno... To nie jest wtedy jakby wiarygodne. Jeżeli coś robimy, bo, bo wiemy, że, że to nam... Yy, coś robimy z zasady, jakby coś robimy, bo wypada. Hmm. Określamy to wtedy, czy część ludzi określa to wówczas Mianem szlachetności, szlachetnego czynu, dobrych uczynków. Hmm. Mam odczucie, czy miałem odczucie, czytając Henry'ego, że on się z tym nie zgadza, że to jest wiarygodne w pełni. O ile w ogóle podzielam to odczucie, że, że nie za bardzo z tą wiarygodnością wówczas jest realnie. Wiarygodności to nabiera wtedy, kiedy ja nie staram się intencjonalnie, żeby kolejny na przykład szlachetny czyn stworzyć, zrobić, powołać do życia, tylko zajmuję się sobą paradoksalnie tą własną pasją, a, a rzeczy, które inni mogliby poczytywać do szlachetne, wypływają przy okazji. Tak jak niektórzy mówią, że świętym się jest do momentu, w którym się nie zdajesz z tego sprawy. Podobnie cnotliwym, dobrym i tak dalej. Podobnie. Jeżeli to nie jest twoim celem, jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, albo co najwyżej poczytujesz to za efekt uboczny twoich działań, to, to wówczas może to być faktycznie wiarygodne. Ale jeżeli robisz coś po to, żeby sobie odhaczyć kolejny ptaszek i wmówić sobie, przekonać siebie samego, czy siebie samą, że skoro coś zrobiłeś, na przykład przekazałaś jakieś tam, jakieś tam pieniądze na, na daną kwestię, to, to już, to to jest jakby ten gest, to jest to. I, I to cię czyni lepszym, lepszą w twoich oczach. I robisz szereg rzeczy po to, żeby poczuć się lepszym, lepszą w swoich własnych oczach. Zamiast skupić na wewnętrznym głosie, to po prostu robić to jako gest, jako hmm, właśnie taki ptaszek do odznaczenia, na który czasem możemy sobie, można także pozwolić, zrobić to czy tamto, jakiś wolontariat, czy jakąś jakąś składkę, czy coś z tego rodzaju hmm. dobre uczynki dla dobrych uczynków dla wizerunku, żeby tworzyć sobie, tak jak inni zbierają nagrody, to żeby zbierać dobre uczynki jak trofea i się nimi chwalić, jak nie przed innymi, to przed sobą samym. Budować własną wartość, poczucie własnej wartości na tym, ile dobrych uczynków w życiu zrobiłem. Dla mnie przewrotnym jest termin szlachetności, Wiązanie w ogóle tak zwanego dobrego uczynku ze szlachetnością, czy przywiązanie filantropii ze szlachetnością, dla mnie jest wielkim nieporozumieniem. Ogromnym. To jest dla mnie esencja, cały czas teraz próbuję dojść do sedna, dlaczego, dlaczego co, co w tym widzę nie tak. I chyba najbardziej mogę dotknąć esencji tego tematu, mówiąc o szlachetności. że to, co uważam za prawdziwy, wiarygodny, dobry uczynek nigdy nie jest dla mnie szlachetne. Chwilą, kiedy poczytuję to za szlachetność, to nie jest dobry uczynek, to nie jest wiarygodne. To wtedy wygląda jak dobry uczynek, ale nie jest wiarygodne. Wyobraź sobie, to jest pozór wówczas, wyobraź sobie ym, dwie sytuacje, kiedy wyobraź sobie jakąś osobę potrzebującą, że ona jest jakąś tam osobą potrzebującą, już nie wnikajmy w detale, na czym potrzeby te polegają, ale wyobraźmy sobie taki model osoby potrzebującej i wyobraźmy sobie dwóch zupełnie różnych ludzi, którzy chcą właśnie pomóc tej osobie. Jedna z tych osób, które chcą pomóc, podchodzi do niej i wręcza jej na przykład pieniądze, I druga tak samo. Podchodzi do niej i wręcza jej pieniądze. Na czym wręcz więc polega różnica? Pierwsza z tych osób po powrocie do domu będzie... Znaczy nawet jeszcze zanim powróci, nawet wręczając te pieniądze, będzie miała taką postawę... Hmm, masz. Czy znaj łaskę Pana, czy jak ja jestem. Będzie emanowała między wierszami tej osoby taka aura, takie uczucie, że to jest mój gest. To jest mój gest szlachetny. Coś, do czego ja się wzbijam na wyżyny szlachetności, żeby pomóc bliźniemu. Mój gest, moja szlachetność, moja łaska niemalże jak ja jestem wartościowy, że mnie na to stać. To automatycznie winduje poczucie wartości tej osoby. I w tym układzie tak naprawdę nie liczy się ta osoba potrzebująca, gdyż w tym układzie ona jest tylko pretekstem, tylko narzędziem do tego, żeby ten człowiek, który właśnie jej dał pieniądze, poczuł się lepiej. Żeby podwyższył swoje poczucie wartości za pomocą tak zwanej szlachetności, szlachetnego czynu. Nigdy tak naprawdę, moim zdaniem, w tej sytuacji nie liczył się tak naprawdę ten potrzebujący człowiek. Nigdy nie został dostrzeżony został co najwyżej powierzchownie zidentyfikowany jako potencjalne narzędzie do spełnienia mojej własnej potrzeby, którą naprawdę esencjonalnie jest podwyższenie mojego poczucia własnego wartości. I żebym ja się poczuł lepiej, a nie ta osoba. Ja sobie dodał punktów, Nie pomógł tej osobie, tylko ja sobie dodaję punktów. No ale jak to? Nie pomogłem tej osobie. No pomogłem, ale tak naprawdę nigdy o tą pomoc nie chodziło. Moim zdaniem. Tylko o okazję do nabicia sobie tych punktów. Do poczucia się lepiej. Podczas kiedy ta druga osoba, która Również mogłaby pomóc finansowo temu potrzebującemu człowiekowi, mogłaby, moglibyśmy sobie tak wyobrazić, mieć skrajnie inną postawę, prawdziwie zainteresowaną, mogłaby wejść w rozmowę z tą osobą, jakoś starać się ją poznać, nie tylko dla, właściwie w ogóle nie dla pozorów, że udawać, że jest zainteresowana, tylko być naprawdę zainteresowana. Widzisz, nie da się udawać szczerego zainteresowania tak naprawdę. Część próbuje, ale to marne próby i wydaje mi się, że ludzie instynktownie czują, co jest prawdą, a co fałszem, co jest realne, a co jest pozorem. Bardzo wiele napisał o tym Dale Carnegie, w swojej książce, między innymi w tej książce Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, pisał o prawdziwym, szczerym zainteresowaniu i o odróżnieniu tegoż od pochlebstwa. Od fałszywego pochlebstwa, chęci przypodobania się przyzyskania czegoś mniej lub bardziej wyrafinowaną manipulacją. Prawdziwego zainteresowania nie da się imitować. Stworzyć znikąd. Jeżeli naprawdę nie jesteś zainteresowany czymś. Nie możesz tego osiągnąć. Możesz to tylko udawać. Ale to nie będzie prawdziwe. Może kogoś zwiedziesz, ale jak już wspomniałem, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszyscy ludzie potrafią to rozróżniać. Choćby odczuciowo, nieświadomie, podświadomie, instynktownie czuć, czy ktoś jest naprawdę zainteresowany czy ktoś naprawdę się interesuje, mną przejmuje, czy może bardziej udaje dla, dla kultury rzekomej konwenansów hmm. Jeżeli się z tym zetknąć, to można to bardzo rozróżnić łatwo. Gdyż prawdziwe zainteresowanie, kiedy już się z nim zetknąć w życiu, robi ogromny efekt wow. I wówczas to jest nie do odróżnienia. Czy będzie zaskakującym dla Ciebie stwierdzenie, że ja w życiu całym tym, które już ich z czasu, to poznałem dwie, okej, okay, może trzy, trzy osoby a z wieloma ludźmi się zetknąłem w życiu, ale poznałem tylko trzy, które były naprawdę mną zainteresowane. A nie robiły takie wrażenie. Nie starały się, żeby to tak wyglądało. Tylko były naprawdę zainteresowane. To jest bezkonkurencyjne. I jeżeli temat Cię interesuje, jeżeli chciałbyś, czy chciałabyś, Robić tą różnicę innym, będąc nimi prawdziwie zainteresowanym, czy zainteresowaną, a nie grać w konwenanse. Jak to zrobić? Jak uniknąć poczucia iluzji i fałszu, żebyśmy nie byli tak interpretowani, że my coś udajemy, czy sztucznie staramy się coś robić, jak prezentować jakąś postawę. Jak tego uniknąć? To polecam... Gorąco lekturę Dale Carnegie'ego Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi to jest tytuł trochę nietrafiony moim zdaniem. Ale w książce znajdziesz głęboką i szeroką odpowiedź na to pytanie. Hmm. Autentyzm. i tutaj Henry pisze o tych dobrych uczynkach że one powinny jako wypływać przy okazji nie powinny być celem samym w sobie tym motorem, motywacją tylko przy okazji wypływać to jest bardzo styczne z moim osobistym światopoglądem w którym ja osobiście również nie uważam, że ja otwarcie, otwarcie zwykłem nie uważać, że ja coś robię dla innych. Ja zdaję sobie sprawę, że część rzeczy, które robię w życiu mm, mogą się innym przydawać, ale to nie jest moim motorem. Albo mi się tak wydaje. To nie jest moim motorem. Moim motorem jest życie z pasji. Bycie najlepszą wersją siebie. Czerpanie z siebie maksimum. Z talentów, którymi obdarzył mnie Bóg, lub jak wolisz wszechświat. Predyspozycji. Czerpać maks, bo po co się mam, dopatruję się w tym intencjonalności i sensu, a nie przypadkowości. Nie sytuuję tego na dalszym planie, lecz na pierwszym i czerpię z siebie jak mogę najbardziej w miarę możliwości i wierzę głęboko, wręcz jestem przekonany, iż taka postawa i tylko taka może dać najwięcej profitów na zewnątrz, co nie zmienia faktu, że owe profity dla innych, te profity na zewnątrz nie są moją motywacją, nie muszą nią być. Ja się cieszę, kiedy inne osoby mogą czerpać profity z moich aktywności, z mojej kreacji. To mnie bardzo cieszy, to mi nierzadko daje ekscytację i entuzjazm. Ale jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, co mnie motywuje do działania, do tworzenia tych rzeczy, to nie to, że komuś to robi dobrze, tylko to, że mi to robi dobrze jako Pasja, nie jako znowu to, że będą mnie chwalić, przypiszą mi zasługi. Nie, to nie ma dla mnie znaczenia najmniejszego. Ja angażowałem się w pasję w życiu, również w sytuacjach, kiedy nikt nie mógł widzieć jej efektów. I poznałem osoby, które nie angażują się we własne pasje, kiedy nikt nie widzi jej efektów. Natomiast dla mnie pasja w życiu była zawsze, od zawsze zbyt silna żebym ja nie mógł się w nią angażować. Również wtedy, kiedy nikt nie będzie widział jej efektów. Tak zwane pisanie do szklady. Na przykład. Czasem jest tak, że mogę umieścić w przestrzeni owoce mojej pasji, z których mogą czerpać inni ludzie, a czasem nie. Ale to, czy jest to możliwe w danej chwili, czy nie, nie jest krytycznym elementem mojego równania, mojej relacji pomiędzy mną a pasją. Uważam, że moim zadaniem w życiu nadrzędnym jest wsłuchiwanie się w siebie i dawanie temu wyrazu. Kiedy mam możliwość, to sytuuję to w przestrzeni. Kiedy nie mam, to tego nie robię. Kiedy ktoś na tym korzysta, cieszę się z tego. Kiedy nie, kiedy nie jest to możliwe, nadal się cieszę, gdyż jestem spełniony w pasji. Niezmiennie. To jest ta stała wartość w moim życiu. Że jestem spełniony w pasji. Słucham się własnego wewnętrznego głosu. Odnalazłem go, wsłuchując się w siebie. Poznałem, co mnie porusza i żyję wsłuchując się w to i czerpiąc wszelkie profity, które są niezależne od możliwości, okoliczności. Od tego, czy masz publiczność, czy jej nie masz, czy też może jak dużą ją masz. Od poklasku, aprobaty, od czegokolwiek. Dlaczego to przemyślenie jest istotne? Między innymi dlatego, że wydawałoby się, że w sytuacji, kiedy usytuujemy tą tak zwaną szlachetność na pierwszym planie jako motor naszego działania, to w najlepszym wypadku może to nie być tak efektywnym. Jak sytuacja, kiedy po prostu nie zajmiesz się sobą. Bo sytuacja, kiedy zajmujesz się sobą, to tak Pejoratywnie, negatywnie wydawałoby się brzmi czasem, to jest sytuacja, która paradoksalnie może najwięcej dobra dać dla świata. Bo wtedy nic się, na nic się nie krygujesz. Nic nie, nie tworzysz sztucznie. Bo w sobie możesz znaleźć prawdę, Twój prawdziwy wewnętrzny głos. Można odróżnić. Każdy z nas jest w stanie odróżnić, co nas porusza, co nie. I to, co nas porusza, to nie jest nasz kaprys, tylko to jest jakby niepodważalne. Możemy to tylko odkryć, nie możemy tego stworzyć. Nie możemy sobie wybrać, że ja chcę, żeby mnie poruszało to, czy tamto. Ja mogę tylko zdać sobie sprawę, że coś mnie porusza. I wówczas mogę się tego uchwycić i grać, mówiąc tak poetycko, metaforycznie, grać piękną melodię w moim życiu, z której inni będą czerpać. Tak naturalne, tak proste. Będąc najlepszą wersją siebie oddaje największą, najlepszą posługę innym. Tak prosty schemat. Natomiast pomijając ten pierwszy filar, jeden z tych filarów, czyli wsłuchiwanie się w siebie i stamtąd czytanie własnej drogi, własnych kompetencji, własnej motywacji przede wszystkim, pomijając ten filar i sytuując na tylko i wyłącznie na moim horyzoncie, czy w moim światopoglądzie tą ideę dobrych uczynków, szlachetności, tak? Wtedy faktycznie jest szlachetność. Ja mogę być wtedy co najwyżej szlachetnym, jeżeli ja nie mam motoru w sobie. To tak, wtedy faktycznie, jeżeli ja nie mam innej, innej motywacji, to pozostaje tylko szlachetność. To wówczas wówczas hmm, coś staram się realizować narzuconego z zewnątrz. Oczywiście potrafię sobie wyobrazić, że są przypadki osób, dla których pasją jest samo takie ogólne bycie, bycie tą szlachetną osobą, czyli po prostu um, ich pasją jest pomaganie innym stricte. Ale wiele osób jest takich, którzy mogą pomagać innym, są jakby, mają te możliwości w inny sposób, czyli nie taki. Um, bezpośredni, że na przykład wyjdziesz na miasto i będziesz rozsypywał monety wokół, czy kanapki rozdawać. Tylko na przykład będziesz malować obrazy, którymi inni będą się zachwycać, Stworzysz yy, nowe na przykład prawo, które będzie bardziej przychylne dla ludzi. Sprawi, że na przykład mniej osób będzie w ogóle w potrzebie tych rozrzuconych monet, czy kanapek. Bo system usprawnisz. To może być twoja droga życia. Zamiast chodzić i pracować w schroniskach, będziesz rozwijać się na uczelniach i, czy gdziekolwiek i zostaniesz w którymś momencie osobą, która będzie mogła odpowiednie trybiki przestawić, odpowiednie struny podciągnąć, sznurki i sprawić, że świat będzie lepszy. Jest dużo dróg, wiele dróg, w jakie możesz zrobić dobrze innym, robiąc dobrze sobie. Wszystkim, moim zdaniem, powinno być dobrze. Nie kosztem kogoś. Czyli... Hmm. O tym też mówiłem już w Molium wcześniej, jednym z poprzednich rozdziałów. Sytuacja win-win, gdzie obie strony są na komfortowej pozycji. Nie ma, mówiłem o tym, że nie ma, moim zdaniem, żadnego... Prawdziwego profitu, czy sukcesu, czy osiągnięcia w sytuacji, w której było ono okupione twoją stratą, poświęceniem. Nie ma szlachetności w poświęceniu, w moim odczuciu. Jest to raczej nierozsądne. Jest to brakiem szacunku dla samego siebie. Tak jakby nie było możliwe pomóc innym samemu, zostając przy tym również w porządku, również godnym. Dlaczego chcemy pomagać innym? Dlaczego byśmy chcieli? Dlatego, żebyśmy chcieli, żeby innym się wiodło lepiej? Okej. Okay. Żeby inni mieli godne życie? Okej. Okay. A co z nami? Osoba, która sobie zabiera godne życie, żeby innym pomagać, zrobi jakiś efekt, ale tak naprawdę nie będzie on optymalny. Przykładem takiego czegoś był Vincent van Gogh, który, którego ja bardzo cenię. Był świetną osobą i pod wieloma względami mi imponował. Jeżeli chcesz bliżej poznać temat, zapraszam serdecznie. W jednym z poprzednich rozdziałów bardzo wiele opowiadam o Vincencie van Goghu um, na bazie jego biografii, również wybitnie unikatowej w moim odczuciu. To ów Vincent van Gogh miał taki epizod w swoim życiu, w którym hmm, zamieszkał w takiej osadzie górniczej, w której było wiele potrzebujących osób w bardzo ciężkiej, życiowej sytuacji. I on im pomagał. On tam jakby oddawał im posługę swoją i to nie było robione na pokaz w jego przypadku. On naprawdę tego chciał. To było jego szczere pragnienie, takie żarliwe, żeby im pomagać. Jego to naprawdę purszało. Ale. Właśnie to niestety jedno ale było. Ale było takie, że on to robił w taki niezbalansowany sposób. To znaczy on siebie niszczył w efekcie. Pomagając innym niszczył siebie doprowadzając się w którymś momencie do bardzo niedobrego stanu, który fizycznie, który mógł grozić mu śmiercią niemalże. Czy teraz jego intencje były nieczyste? Były czyste. Okej, okay, to fakt. Były czyste, ale pozwolił sobie, nieświadomie prawdopodobnie, na taki brak balansu, który sprawił, że zamiast jedną nogą stanąć na jednej stronie, postanął tam obiema i stracił równowagę całkowicie, mogąc w którymś momencie przepaść na Amen. Na szczęście został ratowany, ale bardzo groziło mu to, że on po prostu z tego wycieńczenia, z tego poświęcenia umrze. I część z nas mogłaby wówczas mówić, że on był szlachetny, Oddał swoje życie w imię pomagania bliźnim, ale z drugiej strony, jakby tak się zastanowić, zadać sobie takie pytanie, jak wielu osobom mógłby pomóc jak bardzo, gdyby dbał o siebie jednocześnie, czyli gdyby dbał o to, żeby przynajmniej nie doprowadzić siebie do krytycznego stanu za sprawą tego poświęcenia, Przynajmniej to, żeby dbać o to, żeby nie doprowadzić się do krytycznego stanu, tylko być przynajmniej na jakimś bezpiecznym poziomie. To jak wielu osobom wówczas mógłby pomóc, jak bardzo i jak długo mogłoby to trwać. W porównaniu z sytuacją, kiedy zrobi to raz intensywnie, ale to tak porówni pochły błyskawicznie się stoczy, bo po prostu jego samego zniszczy. To eksploatuje szybko, bardzo do momentu, że się bardzo szybko wypali i zgaśnie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 Znowu, trochę brzmi kontrowersyjnie, ale starałem się przedstawić, z czym mi się kojarzą te słowa. Postrzeganie profitów Twojej działalności, Twojego życia, jako efektu ubocznego i jako jednocześnie obranie takiego kursu, takiego spoglądania na świat, postrzeganie takiego kursu jako najbardziej optymalnego, że w ten sposób można najwięcej tak naprawdę zrobić dobrego dla świata. Będąc jak najlepszą wersją siebie, dając sobie jak najwięcej uwagi, własnej pasji, mogę wówczas w następstwie konsekwencji jak najwięcej dawać innym. Podobnie jak w tym przypadku szanowania siebie i nie popadania w ten dysbalans, gdzie, gdzie robię coś dla innych, a niszczę sam siebie, pozwalam na to. to jeżeli jakby zadbam o to, żeby samemu być szanowanym przeze mnie i, i nie niszczyć siebie, to wówczas mogę osiągnąć znacznie więcej w kwestii pomagania innym, w kwestii wnoszenia dodatniej wartości w życie innych istot mogę wówczas osiągnąć znacznie więcej, jeżeli zadbam o to, żeby samemu być bezpiecznym i aktywnym cały czas, cały czas zdolnym do tej pomocy, do tego wnoszenia dodatnich wartości, cały czas, cały czas zdolnym do tworzenia, do, do twórczości. Myślę, że Tak, na dyktafonik. I myślę, że faktycznie będzie to więcej niż tylko dwa rozdziały volume, dedykowane luźnym takim refleksjom, przemyśleniom wokół Waldenu, inspirowanym konkretnymi cytatami. Hmm. Mam jeszcze ich trochę. Więc pozostawię następny z nich na taki zaskakujący mnie maraton na następny rozdział tej audycji. I kto wie, ile ich jeszcze będzie. Nie spodziewałem się zupełnie, iż Walden zajmie tyle miejsca w Molium. Co mnie cieszy. Dlatego, że samo to daje do myślenia, jak potencjalnie wartościową ta lektura może być. To jak wielu przemyśleń może skłaniać refleksji. Jak bardzo może inspirować. To właśnie jest bardzo istotnym czynnikiem, czy oznaką potencjału danej książki. Jak ona Ciebie porusza? Do czego Ciebie skłania? Jak bardzo daję Tobie do myślenia. Walden, autorstwa Henryano Toro. Dla przypomnienia, jeżeli nie słuchałeś czy nie słuchałeś poprzedniego rozdziału Molium, Walden jest dostępny również w wersji audio, w formie audiobooka polskojęzycznego namiary na tego audiobooka dostępnego za darmo bez potrzeby zakładania jakikolwiek kąt, po prostu wchodzisz na daną stronę i ściągasz i słuchasz na smartfonie czy na czymkolwiek. Namiary dołączę do tego odcinka, tego rozdziału audycji w notatkach. Więc jeżeli chcesz się zapoznać z Waldenem w formie audiobooka, to będziesz miał to ułatwione. Zresztą pozyskać tekst Waldenu w formie po prostu pisanej jest równie łatwo. Tym łatwiej, że aktualnie owa pozycja należy do tak zwanej domeny publicznej, czyli nawet nie trzeba jej kupować. Ta książka jest dostępna legalnie i za darmo. Między innymi na łamach tak zwanego projektu Gutenberg, który zbiera te książki z domeny publicznej, czyli adekwatnego dla Gutenberga projektu LibriVox, który robi to samo, tylko właśnie w wersji audio. Tam można znaleźć Waldena w wersji oryginalnej, po angielsku nawet w dwóch różnych interpretacjach, do wyboru do koloru wedle gustu. Walden czytany przez dwie różne osoby. Hmm. Także jest z czym wybierać i nad czym się zadumać. <śmiech> A jeżeli przypadnie do Ciebie Przypadnie Tobie do gustu twórczość Henry'ego, to wiem, że istnieją jego pamiętniki czy dzienniki rozpisane na kilka dobrych tomów. Ha! To już w ogóle może być niezła ekscytacja dla kogoś, kto się odnajdzie w lesoistyce filozoficznej Henry'ego. Myślę, że to będzie wszystko na dzisiejszy rozdział Molium. Dziękuję Tobie za uwagę. Oraz życząc miłego poranka, dnia, wieczoru lub nocy zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych rozdziałów Molium, w tym następnych właśnie części przemyśleń wokół Waldenu. Mówił Thomas Lee.